Jeża poznasz po kolcach. Mam. Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 47. Całe życie byłem pojebane, jeszcze zrobić na tym sos Pojebane, mogę opowiedzieć ci o sobie Nie mam czasu dla rodziny, bo myć go nie mogę Leży cały dzień, nie wiem czemu nie zadzwonię Kłócimy się, bo tylko muza w głowie Szczerze, bo rozmawiam tylko z wymyślonym Bogiem Kłócimy się, bo nie wiem kto nagrywał za mnie każdy projekt To były tylko wersje testowe Okej, okay, idzie nowy krążek jak hokej Okej, okay, Valentine's Day bez seksu jak Drake No Słuchaj, jeśli nie nagram numeru, nie chcę mi się... Dobra, przestanę już pierdolić śmieci, kochanie, przejdziemy do rzeczy. Kocham te numery, od kiedy są? catchy Menażer mi mówi, że potrzeba treści, ja nie mogę zmieścić już pomysłów w głowie. Chcę latać najebany, robić sobie nowe dziary Synek, miałeś być odpowiedzialny Mamo wiesz, że jest dzieciakiem Co w dodatku naruchał papier i mam wyjebane w rzeczy Poza rapem, bez muzy popadam w depresję Proszę już zrobić mi przejścia Ej, okay. młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć okay. Bujać budynki, I w końcu w siebie tylko przeżyć, suszyć jedynki. Po prostu zęby ścieżyć, Bujać okay. budynki. I w końcu w siebie wierzyć. -e -e -e -e -e -e. yeah. Wreszcie zapyta jerzyka, jakie to uczucie? Jak samopoczucie? Czy mam parę cuczek? Co skaczą na Czy próbowałem dragów? Jak próbowałem uciec? Czy lubię mata? Czy raczej tuńczyń? Czy noż Rolex? Whoa, Czy raczej no flex? Zone. Raczej flex, to miał być zegarek, który miałem mieć W sensie pierwszy jaki będę miał yeah, yeah. Za wersy i za taki rap Chcę być inspiracją dla miasta I nigdy nie dorasta Ej. Okay. Okay. Młody jeżyk, bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć okay. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć Młody jeżyk, bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć okay. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć Młody jeeeee e e e e e yes. Jestem produktem, piszę to na fonie W momencie, gdy dziara mnie ziomek Przecież kochasz tatuaże Obok są moi rodzice, myślałeś, że dla nich to robię weź, weź mnie trochę, poużywaj Przecież już dawno w pudełku sprzedałem się tobie Weź mnie trochę, poużywaj, róż głowę Na niej są kody kreskowe Ej, okay. Młody jeżyk, bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby Okej Bujać budynki w końcu w siebie wierzyć Młody Jerzyk bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby ścieżyć Bujać budynki w końcu w siebie wierzyć Młody